Minęła 21. tu program pierwszy polskiego radia. Aktualności: Jedynki Maria Furdena. W bazylice Świętego Piotra w Watykanie rozpoczyna się liturgia Wigilii Paschalnej, przewodniczy jej papież Leon XIV. Synoptycy ostrzegają przed przymrozkami na północy, północnym wschodzie i w centrum kraju. Przy gruncie lokalnie do minus 3-4 stopni. Donald Trump zaostrza retorykę wobec Iranu, daje Teheranowi 48 godzin na zawarcie porozumienia albo otwarcie ciesiny Ormus. To najdłuższe i najważniejsze nabożeństwo dla katolików. W Bazylice Świętego Piotra w Watykanie rozpoczyna się liturgia Wigilii Paschalnej, której przewodniczy papież Leon XIV. To celebracja nadziei, zwycięstwa życia nad śmiercią i światło nad ciemnością mówi ksiądz Jacek Stanik, wicekapelan Polaków w diecezji rzymskiej. Zaczynamy od liturgii światła, potem jest bardzo długa liturgia słowa, jakby przechodzimy poszczególne etapy historii zbawienia, dochodzimy do Nowego Testamentu. Jest też taki istotne. Element, jaką jest liturgia chrzcielna. I wreszcie ukoronowaniem, oczywiście, jest liturgia eucharystyczna. I ogłaszamy światu z radością wielką, że Pan Jezus prawdziwie wstał. Jutro w południe z balkonu Bazyliki Świętego Piotra Leon XIV wygłosi o wielkanocne orędzie i udzieli błogosławieństwa urbiet, Orbi, czyli Miastu i Światu. Uwaga na przymrozki. Silny wiatr na północy, a na południu na roztopy. Alerty przed przymrozkami obowiązują na północy, północnym wschodzie i w centrum kraju, mówi rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek. Temperatura będzie spadać poniżej 0 stopni tutaj przy gruncie lokalnie do minus 3, minus 4 stopni. Natomiast na wybrzeżu mamy ostrzeżenie na dość silny i porwisty wiatr do 75 km na godzinę. Natomiast na podchalu obowiązują ostrzeżenia na roztopy. Jutro Słonecznie i bez opadów. Na wschodzie, południu i w centrum Polski, na północy i zachodzie deszczowo, możliwe także burze. Na termometrach w ciągu dnia zobaczymy od 14 stopni na Suwalszczyźnie, około 18 w centrum do 21 na Dolnym Śląsku. Donald Trump zapowiedział, że Iran ma jeszcze 48 godzin na zawarcie porozumienia albo otwarcie cieśniny Ormus. W przeciwnym razie tu, cytat, zapanuje tam piekło. Amerykański prezydent groził już wcześniej eskalacją ataków na Iran, jeśli ten nie otworzy ponownie Ormuzu, ale wycofywał się i przekonywał, że Teheran jest otwarty na dyplomatyczne rozwiązanie konfliktu. Wielką sobotę syreny alarmowe ponownie rozlegały się na Jerozolimskiej starówce. Iran skierował rakiety w stronę świętego miasta. Pociski balistyczne zostały przechwycone przez Żelazną Kopułę, system obrony powietrznej. Mniej szczęścia mieli mieszkańcy środkowej części kraju, gdzie Iran wystrzelił pociski kasetowe. Te nawet po strąceniu przez izraelskie rakiety rozpadają się na mniejsze ładunki, które eksplodowały między innymi w pobliżu Tel Awiwu. Dwa pociski spadły tam w bliskiej odległości od siedziby Sił Obronnych Izraela. Uszkodzony został parking przy jednej z baz wojskowych. Teheran nasilił ostrzał Izraela po zapowiedzi intensyfikacji nalotów na infrastrukturę krytyczną tego kraju. Od czwartku takie operacje na terytorium Iranu prowadzi amerykańskie lotnictwo. Prezydent Donald Trump postawił za Irańczykom 48-godzinne ultimatum na otwarcie cieśniny Ormus. Jeśli Iran nie odblokuje jednego z najważniejszych szlaków, żeglugi na świecie, Trump zapowiedział, że jak się wyraził, zgotuje Iran.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 Siuda bawa, wielkanocne kolędowanie, czyli konopielki oraz konne procesje wokół pól. W różnych regionach Polski zachowały się tradycje wielkanocne, które stanowią mieszankę chrześcijańskiej liturgii i starych pogańskich obrzędów. Na Śląsku przetrwał zwyczaj objeżdżania lub obchodzenia pól uprawnych w wielkanocny poniedziałek w intencji przyszłych plonów, mówi Amudena Rutkowska z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Obchodzi się pola, czy się je objeżdża, z, tutaj w tym momencie modlitwą, ale mogą to też być różne zaklęcia natury magicznej, nazwijmy to tak. Coś się robi, żeby tę naturę ułaskawić, tak, żeby ona dawała potem jakieś owoce. Natomiast sióda baba to małopolski świąteczny zwyczaj. Wielkanocny poniedziałek po wioskach przechadza się mężczyzna przebrany z usmoloną, z usmoloną kobietę. Dziewczęta, które nie wykupią się datkiem dla siódej baby, czeka obsmarowanie twarzy sadzą. To była aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. W nocy najwięcej chmur i opady deszczu na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Wysoko w Karpatach deszczy ze śniegiem i śnieg w kotlinach górskich. Lokalnie mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Temperatura minimalna od minus jednego stopnia na Suwalszczyźnie, około 1 w centrum, do czterech na Śląsku, Opolszczyźnie i na Podkarpaciu. Klimat. W całym kraju powietrze jest dobrej lub bardzo dobrej jakości, 34% energii pochodzi z odnawialnych źródeł, można normalnie korzystać z prądu. W całej północno-wschodniej Polsce obowiązują ostrzeżenia przed przymrozkami, na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim alerty przed silnym wiatrem, a w powiecie tatrzańskim należy uważać także na roztopy.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 Teatr Polskiego Radia Gerhard Hauptmann Hanusia Przekład Maria Konopnicka Adaptacja i reżyseria Magdalena małecka wippi Tak bądź nam ku pomocy, Ty, Panie Jezu Chryste, Ach, wybaw, że nas mo... Jezu, no. Jezu, A tu wsi czas! Już dawno nie było takiego ziemniska! No co żeś tam przyniosła? Oj. Aj, moje palce, to piecze jak ogień ci to, ta to przecie może i dla mnie co skapnie no. nie, akurat jeszcze czego, jak pies będę marzła, żeby wam podtykać, co? Zapnij gębę, stare pudło, będę ci tam łakomiła na te trochę łachów, co się wyżebrała A. Ciekawam, kto się więcej narzebrał. Ja czy wy? A Przecież yy, nic innego nie robili od samej małości, przez caluśki wiek. Mały, duży wie. A ty się i na co inż opuszczałaś? Co ci to probosz powiedział, co? Inaczej ja się trzymała, kiedy młodą dziewką była. No. A czemu żeście w kwestunku siedzieli, he? No, no, siedziałam, to siedziałam no. A gadaj sobie, Londro, co ci się podoba A wemu chłopakowi kto palto ukradł, e? Poszła w on! Mm. O, nie potrzebuję twojej darowizny no, A już no, ci, no, no, Bo mi. wam też i nic nie dam no, no, no, Reta, Reta A to ci, a to ci ksiecze jak di, diabli mm. I no, i patrzeć jak se ca cała, cała buda rozwali, tak, tak, r ro, rozwali, do licha, co Z czego uciekasz? Przecież jeszcze tu tutaj nikt nie, nie, nie zje. leci, bo głupia, myśli, że jej tu kto porwie i łachy. O, o Jezu, Jezu, oj świecie, ale dmie. Niech będzie pochwalony. No, wieki, wieków. Suchej wieku. nitki na człowieku nie, nie ma. No skąd idziesz? Ja? No. Ja, ja, ja. Skąd ja idę? Oj, z daleka. co, co Całem gór, górki obleciał. A przyniosłeś coś? A, no. ba, I, i nie byle co. U organisty no. dostałem piątaka. O, piątaka. A u karcz ma żadną. Tom garnek ro, rosołu. Oj, tak, no. czekaj! Aj tu dajże! Gar, gar, dajże! Gar, dajże gar, daj, no. Garnek! Daj. Rosołu! To ja tak żyję! No! A pieniądze? Dużoś przyniósł? Trzy trojaki! Widzi mi się tak, trzy. To daj, daj, to hmm. schowam! A z was też głupi! Tak wszystko dawać! Patrz z tego nosa, o, widzicie ją! Przecie będzie ta się żenić! To musi kawaler coś padnie przynieść! gębę Przed kim będę gębę stu stulać! gębę Dajcie spokój, stary! Ty, ty, ty daj spokój, ty! A popatrz i nowy worek, bo jakoś mniejszy! Jezu, Jezu! A szelma dziewka! Szelma! Niech cię! ładnie, no! Diabel, dziewka, Ty, ty, jedna, ty, ty! O, co się stało? kamienie! Zajdę! Prędzej! <trym> yy, prędzej! Ta, czy, prędzej! Tak, parę cegieł! Tak szybko! Na prędzej! To się, to się znajdzie! Ale... Co się takiego stało? Cicho, cicho, cicho! Już dobrze! Już dobrze! Nic złego ci się nie stanie! Już dobrze! <trym z nami> Jak się nie masz, nie masz się bo, czego się bać boje. Nikt nic złego ci nie zrobi Ale ojciec, o, ojciec jak, jak, ojciec przyjdzie Nie przyjdzie, nie przyjdzie, nie boje. przyjdzie Dajcież ją tu A, te dwie Dwie przyniosłem, gorące już? A grzeją trochę Druga, tutaj Ja, jak lód Dziewczyna Febra, Febra ją trzęsie Żeby tak wódka była, a, a z wodą zagrzać No, Aha, no. zawsze A, a będzie z naparstka A woda gorąca jest? Jest Choćby wołu parzyć I, I kawałek cukru, jeśli macie Skąd by to, kto, co to cukier miał tu? No. Nie gadaj, nie gadaj Przecie masz oskubinę, no Ja cukru nie mam Przecież mm. żeś przyniosła trochę nie. Sama widziałam mm. we chustce No ruszaj, No leć, Cheta, leć Przecież widzisz, co się z dziewczyną dzieje A Dajcie mi święty spokój c Cukier masz przynieść u kupca cukru dostaniecie! Masz szczęście, że nogi za pas bierzesz, bo bym ci tu zaraz parę kukstańców pod żebro wsadził! To, to, to, to ci taka dziewka, to, ta, ta, taka! Już ja bym jej muchy z nosa wytrzebił, żeby się taka młoda, mocna dziewka w przytułku wylęgiwała! I jeszcze by tu kawalundko cukru znalazł, tak kawalundko. No, ja bym też tak kiedy pochorować chciał! Patrzcie, tak. Dobrze, już. I... Dobrze, Uus Hanusiu. O, o, pan Wójt idzie. Na bok, na bok, oh, oh. na no? Dobry wieczór, panie wieczór. Dobry wieczór. Dobra, panie, panie, panie panie wieczór, dobra, dobry, wieczór. dobry wieczór. No, a teraz wynosicie. Pręcz. Tak, dobry wieczór, dobry, panie gotów. A co tutaj się dzieje? O, ty, tylkośmy ją wyciągnęli z wody. Tak. Za przeproszeniem y, pana kapitana to było tak. Y, y, idea z kuźni, Co miałem tam trochę interesu, żeby mi kowal się kierę nastawili i tak dobrze. Idea z kuźni, a tam niedaleko, niby od kuźni, od Jałchnera Kamata, jest Staw. Stawisko takie za przeproszeniem pana kapitana, żeby nie skłamać jak pół morza. No nie tak. No, będzie tak jak z Tak, dobrze. Idę ja a tam na tym stawie takie miejsce jest, co nie zamarza, żeby tak nie wiedzieć, jakim mróz był, nie zamarza. Głębia taka. No dobrze, no i cóż tam było na tym stawie? No więc, kiedy ja tak z idę, a właśnie księżyc za chmur wyjrzał, tak słyszę. Jepczyco, co? myślę, albo mi się zdaje, albo coś ci jęczy. Tak dobrze, spojrzę na staw, a tu się coś czerni. Patrzę, a to wprost leci na te głębie, na oparze Lisko. Tak krzyknę, o! a to plusk i już. Sparłem deskę na lodzie raz, dwa, trzy i także mi ją za spódniczynę przechwyciłem. Dobrze się spisał, zajder. No to no, zawsze tylko słychać było o bijatykach, łag rozwalonych no. i połamanych kościach. A? Przynajmniej raz jakaś odmiana. No. I zaraz tu ryzi przyniósł. A nie, pan nauczyciel Gotwaj. Zanieśliśmy ją do mnie. Żona a. moja trochę ją osuszyła, odziała. Tak, tak, no, no i co się okazało? No, no no, to, to, to, to, to przecież pasierbica materna murarza. Co? Ty go. Piaka ty! No. Sześć niedziel temu umarła jej matka. A zresztą cała wieś o tym wie. Bijał ją i poniewierał za nic. Tak mu do łba zajechało, że to niby ja, ojciec. jest taki podziomek. A on i teraz w karczmie siedzi i pije. Od wczoraj siedzi. Nie chlapie, co w lesie! A już ja mu raz dobrze przysolę Ty, ty dziewczyna. E, e, słuchaj, no. no a, ty, ty, ty, ty, ty, na, bo czy. No coś tak jęczysz. Czego no, się z jest, takim strachem na mnie patrzysz? Przecież nic ci złego nie robię. E, jak ci na imię? No, Heruś, o, o, opowiedz panu wójtowi. jak bo, ja mi zimno, si, jak no, no, no, mi a. strasznie boli. No, gdzie? Gdzie cię tak boli? Bo, bo, bo... bo. Ale, kto ci co złego zrobił? No, no mów śmiało, moje dziecko. Spojrzyj się na mnie. Powiedz, jak to było... Poniewierał cię ojczym, bił cię, zamykał może, może z domu cię wypędził, co? No, no gadaj, o, źle z nią, o, jak to nie me, jak nie. Ech, chciałbym się czegoś pewnego dowiedzieć, przynajmniej raz udałoby mi się przychwycić tego łotra. A i cóż tu się z przeproszeniem dowiadywać? Cała wieś przecie wie. Pierwszego z brzega spytać, to powie, że ten dzieciak jeszcze na taką poniewierkę żyje, to i tak cud boski. – A co z nią robi? – Kija to z niej nie zdejmuje prawie. Tyle, co do karczmy idzie. Na noc ją z chałupy pędzi, żeby mu pieniędzy przyniosła. On Piątaka na wódkę musi mieć? A skąd teraz na ten przykład taki y, y, dzieciniec Piątaka weźmie? Kraść pójdzie? To siedzi do północka na drodze i płacze. Bo jak wróci, nim stary zaśnie, a pieniędzy nie przyniesie, to się ludzie z drugiego końca wsi zlatują. Taki wrzask, tak ją wali. A póki matka żyła, to jeszcze dziecko ochronę jakąś miało. Jak go wpakuje do kozy, żem go sobie dawno pijanicę tego zakarbował. No, dziewczyna, co? No, Jakże tam to. No, spojrzyj-że na mnie. proszę. No. Proszę, no. proszę, proszę, Han Hanusiu, Hanusiu. Co? No, poznajesz mnie? Tak. Ta, ta. no, to kto ja jestem? Pan, pan nauczyciel, Godwald. No, Dobrze, dobrze, widzisz. No to teraz nam opowiedz trochę. Byłaś tam na stawie, tak? No i co? Czemu, czemu nie byłaś w domu? Czemu? No. wołało. Aha. Kto? Kto wołał? Pan Jezus. Gdzież to Cię, Pan Jezus, wołał? W wodę. Gdzie? Tam, tam na dno. W, w wodę. W, w wodę na dno. Ach, tu przede wszystkim potrzeba doktora. Posłałem też do sióstr. Dziecko będzie potrzebowało opieki. No a mój głupi rozum, to i tam już doktor nie pomoże. Całe ciało masińczami pokryte. Ech, okropność. Tak, i jej matka wyglądała w trumnie. Ech. To i dziewczyna ze wszystkim kaput. Tak, zaraz doktora przyśle pani Gottwald. Jeszcze dziś ptaszka zasadzę do korzy! Tak mnie w duszy boli. Nie chcę, nie chcę! Nie pójdę do domu. Żeby tylko pożaru nie było. Burza? Burza. Tak. Burza! Ech. Słyszysz? Jak, jak, jak las huczy? Ha. Miliony gwiazdek. A, a gdzie matka? W niebie? O, tak mnie w. Duszy boli... D Dobry wieczór, siostro. Chciała się topić. Gdzie matka? W niebie? Jak daleko? Gdzie ja... Gdzie ja jestem? Już, już, już, już. U dobrych ludzi. No. Pić mi się tak chce. Ach, drogi panie Godwald. Tak? O, bo, bo ja bym tak chciała do matki. Cicho, już, już. Cicho, Hanusiu, proszę. Siostro. Tak, tak. Dziękuję, zostaniemy same. Oczywiście. Czy ty przychodzisz od pana Jezusa? Hanusiu, Hanusiu, nie poznajesz mnie? To ja, siostra Marta. O przecież ty, Hanuś, nie pamiętasz, jak żeśmy się razem modliły, piękne pieśni śpiewały? Ach, tak, piękne pieśni. Mhm. No, a teraz będę cię tu pielęgnowała w imię Boże, póki znów nie będziesz zdrowa. Ja nie chcę być zdrowa. Powiedział pan doktor, że masz się troszkę, o, troszkę tutaj... Mleka. Napić, proszę. Ja nie chcę być zdrowa. Nie chcesz? Nie. A czemuż to nie? Bo, bo ja bym tak chciała do nieba. Ciuciu, a to trzeba czekać, póki Bóg nie zawoła. O, a teraz sobie poprawię tu O, poduszkę. Proszę, i uśniesz sobie troszkę, dobrze? Nie mogę usnąć. Popróbuj troszkę, popróbuj. Siostro Marto... Cóż takiego? Siostro Marto... Czy są grzechy? Czy są takie grzechy, co nie mogą być odpuszczone? O nie, myśl o tym teraz. Na, powiedz mi, siostro. Proszę, proszę, proszę. Tak, są takie grzechy. Grzechy przeciw Duchowi Świętem. A jeśli ja takie grzechy popełniłam... To znowu. Ale jeśli, jeśli popełniłam... Cieko, nie popełniłaś takiego grzechu. Nie popełniłaś, nie. A teraz śpij, dobrze? Śpij sobie. Śpij. Siostro, siostro. No, cóż tam takiego? Bo, bo on tu zaraz przyjdzie. Już idzie. Słyszysz? co jego głos. Tam... Dworze, o! Czyj głos! Ojca, ojca, ojciec tam stoi! Gdzie? O, tam, tam, tam, tam za łóżkiem. Tam, tam, popatrz, to płaszcz tam wisi. Gdzie? Patrz, widzisz? A tu kapelusz. Widzisz? I zaraz zabierzemy stąd te brzydkie rzeczy. Gdzie? A, co ja! Głupia! To, to płaszcz. płaszcz. A to kapelusz. Okay, teraz sobie odpocznij, dobrze? Cicho, mm, cicho, zaraz wrócę. Uh. Uh. Gdzieś była. Hmm? A co tu robisz? Ja cię nauczę. Próżniaku! Ja ci pokażę. Zobaczysz. Coś tu ludziom naugała o mnie, że cię katuje? He? Ty znajdę, Ty! Ty przybłędo! Wstawaj mi zaraz! Ja cię tu pożałuję. Zobaczysz. Jak psa na drogę wrzuca. Dawaj! I pan! Darmo zjadzie! No ja! Jeszcze leżysz? Jak ja się tu wezmę za ciebie? O! O! Co ta mi z łóżka zeszło? ludzie pomóżcie no, mi! Okay. Ale uważaj, Cheta, bo no, no, no. kości te mi niedźwiedziemi łapami połamuje. Na, na, na, na mój rozum to, to ja myślę, siostro, że dziewczynie ktoś... U, urok zadał, tak! No, ale może być, a? bo wygląda jak urzeczona. O, i no patrzeć jak zim. Ale cicho, cicho, ale nie trzeba chorej przeszkadzać. A cóż, my jej tu przeszkadzamy. Spokój, co? spokój, chory musi mieć spokój. A, ma rację, siostra! No wynosi się! No. przyjdzie w kurniku. Spokój. Chory musi mieć miejsce znajdzie. Spokój! Niech nie, nie, nie, nie. się. miejsca No Proszę Was, chory. bardzo was Zabornie. proszę! Poszedł? Czy ojciec poszedł? za ojca tu nie było. Był. za był. Ach za obejrzenie! Ach za obejrzenie! Dzięki za obejrzenie! Weź mnie do siebie Niech skryje mnie ziemia, niech skryje las Niech ludziom ja z oczu zejdę już raz Niech skryje mnie ziemia, niech skryje las. Niech ludziom ja z oczu zejdę już raz Wiem, wiem z pewnością siostro Cóż ty wiesz Obiecał mi że do nieba pójdę. Wiesz, siostro, kto? Kto? Kto to jest? Pan Godwald. Prawda, że nauczyciel Godwald jest piękny mężczyzna? A wiesz co, siostro, my się pobierzemy. Tak. Tak. My oboje. Pan nauczyciel Godwald i ja... swe popokołynie A ja Gdzie Hanusiu! Hanusiu! Czy to ty? Mamo? Mamo, droga! Tak! Z daleka idziesz? Sto tysięcy mil wśród wiecznej nocy. Jak ty wyglądasz, matko? Jak dzieci ziemi. Z ust twych konwalia wykwita. Jakaś ty piękna. Aniołowie w niebie sto razy piękniejsi. Zostań, mamo, ze mną. Czas mi iść. Tam szerokie, szerokie błonia. Od burzy, od wichru, od gradu zakryte ręką Boga. – Odchodzisz już? – Bóg woła! – Czy Bóg mnie zbawi? – Znasz ten kwiatek, który trzymam w ręku? – Kluczyki… Kluczyki rańskie do nieba… – Oto jest zakład od Boga ci dany! – Mamo… Mamo, nie odchodź! Boję się… – Jako wicher rozmiata śnieg halny. Tak Bóg rozmiecie tych, co cię dręczą. Nie odchodź, mamo! Śpi, śpi, dziecię, śpi. O rajskich gościach śni. Przez biednej chaty niski próg anielskich gości przysłał Bóg. Śpi, dziecię, śpi. Anioły? Anioły! Pokłon ci niesiemy. Ze śladem stóp naszych świeci blask szmaragdowy. Łąk Kraju W źrenicach naszych błyska Światłem swym Boży gród Marto, wiesz, co tu był? Anioś, znowu nie śpisz. Zgadnij, siostro, kto? No? Anioły. Prawdziwe anioły Anioł? z nieba. Siostro, Marto. A więc kiedy ci się takie piękne rzeczy śniły? Hm? Śniły? A cóż to jest? Patrz tylko, siostro. Cóż to tam masz? Popatrz tylko, siostro, mm -hmm. o, o tu, Aha. Nie, powąchaj. Mm -hmm. Pachnie, mm -hmm. a co, cóż to jest takiego właściwie? Nie tak mocno, siostro, bo go złamiesz. Ojej, niechże Bóg broni. Kluczyki rajskie. Siostra kluczyków nie zna. Tak. Niech siostra da świecę. Prędko. Prędko. Tak. Teraz już widzę. Prawda? Ale ty za dużo mówisz, dziecko. No, bo siostra nic nie wie. Coś się tutaj stało. Kto mi dał te kluczyki? Kluczyki złote. No. Kto... Dwie siostra, co otwierają takie złote klucze. Jutro mi wszystko opowiesz, Hanusiu. Jutro. Jak dobrze wypoczniesz. Przecież widzisz, siostro, że ja zdrowa. Musisz mnie puścić, siostro. Muszę iść. Chodź, chodź, chodź. Ktoś ty? Czyś ty Anioł? Czyś ty do mnie przyszedł? Ja, ja jestem Hanusia matern. Czyś ty do mnie przyszedł? Czy od Boga idziesz? Widzę miecz tam w fałdach twojej szaty. Jak zimno, L lodowe zimno wieje z, z twoich skrzydeł. Mróz od ciebie idzie. Kto ty jesteś? Mamo, mamo, tu, tu ktoś jest, Mamo, Gdzie? Gdzie? O, o, tu. Boję się. Nie, bój się. Nie bój się, jestem Boję przy Tobie. Boję się go. Nie powinnaś Nie powinna się, się go bać. To Twój przyjaciel. To Twój przyjaciel. A, a kto on jest? Nie znasz go? Nie znasz go? K kto on? Śmierć. Śmierć. Śmierć. Czy to być musi? To jest wejście. To jest wejście, Hanusiu. Hanusiu. I, I każdy musi przez nie. Każdy. Ten anioł. Przygotuj na się. się wszystko milczy. Przygotuj się, Hanusiu. Hanusiu. Żeby umrzeć. Tak. Tak. Jakże to mam leżeć w trumnie obdarta. W łachmanach. Bóg cię odzieje. Bóg cię odzieje. Panno Hanno Katarzyno mater. Najłaskawszy ojciec pani raczył zamówić u mnie ślubną toaletę Pójdź, to cię, Pójdź, ubiorę, to cię ubiorę, Hanusiu Ach, Jak szeleści ja Biały, ładna suknia, Hanusiu panu. Zdumieją się ludzie, jaka ja piękna będę <laughs> Panno Hanno Katarzyno Matern. Cała wieś o tym tylko mówi jaki panią los, jakie szczęście spotyka w tej śmierci panno Chowiel Hanno. Chochyl głowę. je nie jest. Wiesz co, siostro Marto, ogromnie się na tę śmierć cieszę. Ty jesteś siostrą Martą. Tak, tak. Nie, mo. Moją mamą przecież jesteś. Tak, ta. I jedną, i drugą jesteś, jakże to. Za przeproszeniem, księżniczko Hanusiu, najmniejsze trzewiczki w całym państwie. Wszystkie panny mają do nich za duże nogi. Juzia, Ruzia, Lina, Mina, Basia, Kasia, Zosia i Małgosia. Przygotuj, Przygotuj Panu, się, Hanusiu. O, o, o, o, o, o, o, o, w sam raz, w sam raz. Znalazła się narzeczona dla królewicza. Panna Hanusia ma najmniejsze nóżki. Gdyby znów czego było potrzeba, polecam się. Sługa uniżony. Ale przygotuj, przygotuj się, Hanusiu. Połóż, się na, Połóż się na swym łożu śmierci. Więc to się stać musi. Musi. musi. Pójdź, Hanusiu. Pójdź, Hanusiu. Teraz trąbią do grobu. Muzykanci! Anioł idzie do mnie w czarnych szatach i z czarnymi skrzydłami. Ach, siostro! Mamo! Gdzie jesteś? Tak ciśnie, ciśnie jak kamień. Kończ prędko, ty niemy, czarny duchu! Ratuj, siostro! Ratuj! I jak siostra myśli Najpierw w domu odśpiewamy chorał Jezu, tyś nadzieją moją Tak, tak, tak, to jest piękny chorał A Hanusia Matern była wierzącym dzieckiem Jaka piękna, po śmierci Jak królewna Jak królewna Dzień dobry panie Gotwal Dzień dobry dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. No. E, musiało to pana bardzo zmartwić Panie nauczycielu dziecko Było dobre a, czy to prawda Co ludzie gadają, że niby Sama sobie życie wzięła A byłby to grzech ciężki Grzech przeciwko duchowi świętemu no. a, a nie wiecie co powiedział Zbawiciel Dajcie dziateczkom przyjść do, do mnie, mnie. To, to ci zawieja no. Tam na cmentarzu śniegu więcej jak na łokieć. No. Proboszcz nie chce jej poświęcić. Nie chce jej w poświęconej ziemi chować. W właśnie, że u, u proboszcza był Pan! Taki tak? piękny Pan! I po po powiedział, że Hanusia ma Matern jest święta. Święta. święta. Ok. Szkle, szkle. Ludzie! Ludzie! Sklaną trumnę niosą Sklaną trumnę? O, oh, oh, jeszcze my tu piękne rzeczy zobaczymy Jeszcze my się tu doczekamy Tylko co anioł przez wieś przeszedł Jak pana Boga, kocham. Anioł wielki jak Pola, Ustawu przy kuźni też dwóch siedzi Tak mi się widzi, że ta dziewczyna nie była prosta dziadówka! No, Skraną trumnę jak ta! Ale... Skraną trumnę! Hej, ale... e, przez wieś. Patrzcie, ludzie na nią t... Toć! Ona ma włosy ze szczerego złota I suknie jedwabną! szklane trzewiczki Jaka piękna materna. Annusia matern jak ona? No. No, no. dzi, dzi, dzi, dziewczyna i jest święta Masz no, no, się wierzyć nie chce, że to nie żyje A gdzie ojciec? Prawda, e, prawda Gdzie matern? a Gdzież ma być W karczmie siedzi I co i nie wie o niczym? Jak wódkę przed sobą ma to o świecie nie wie. To to, to mu nikt nie popowiedział, że trupa w, w domu ma. Jak ojcem jest, to powinien sam ze siebie wiedzieć. Zbój, morderca. No, zbój, morderca. No. Morderca. Morda Morda morderca. Morderca. Morderca. morderca, morderca, morderca, morderca, morderca, morderca, morderca, nie, nie, nie. Ciebucha! Dziemucha! Do pięciu rachuję, do pięciu czekam, a dłużej nie. Jeden, dwa, trzy i... Dziemucha! Nie czeka, ja cię wścieknę, bo jak cię znajdę, kanalio! To duszę z ciebie wytrzęsę! E, e. A... A wy tu czego? Co? No. Które byście tu wleźli? Diabli was tu nasłali. Co? Co? <grypa> Wynoście mi się. Prędz! Jeszcze <grypa> Jeszczeście tu? Bo co znajdę? Ja, a to stoicie sobie, o, o, znam ja te sztuki. <śmiech> Pfo. O człowiek trochę pałkę zalał, to musi tak byle co majaraczy. Spokojne sumienie, słodkie odpocznienie. Bóg cię, pozdrów, majstrze maternie! Czegoś tu wlazł? Czego tu chcesz? Posłańcem jestem. Włóczęgą jesteś. Posłańcem bez zapłaty. Włóczykijem jestem. Lekarzem jestem. Nie jestem chory! Ja nie potrzebuję doktorów! I choćbyś mi kęsa chleba nie podał, uzdrowie cię. Tak! Mi dopomóż Bóg <śmiech> Wynoś się Wynoś się Ruszaj skąd przyszedł Kości w ciele mam zdrowe, twoich leków nie chcę Córka twoja jest chora Na jej chorobę nie trzeba doktora Lenia ma To jej choroba już ja ją sam z choroby wykuruję Majsze maternie, jako poseł przychodzę do ciebie ha, A od kogo to jegomość w posły do mnie przychodzisz? Od ojca przychodzę i do ojca idę Gdzieś podział dziecko jego A licho ją wie, gdzie się włóczy Cóż mnie ja tam dzieciak obchodzi? Truba masz w domu Skorzystać by się ładnie, taką suknię co? Kto ci to kupił taką trumnę? Co? Morderca! Morderca! M morderca! Przecież ja jej nie krzywdził! Przecie odziewał, żywił. Czego chcecie? Czego? Majstrze maternie, czy masz mi co do powiedzenia? Czyś jej nigdy nocą nie wyrwał ze snu? Czy nigdy pod pięścią twoją nie padła jak martwa? Nigdy, nigdy! Niech mnie grą! Niech mi tu zaraz jazdy piorun trzaśnie! Jeśli co, ja jestem winien! Ojcaj syna i ducha się tego! Burza idzie! I Burza w zimie? No! Sam się przeklął! Dzieciobójca! No, morderca! Morderca! Nie masz mi. To dzieci swoje kocha, te nie karci ich. Ja dla nich dobroczyńcą byłem, trzymałem w domu, jak własną. Co mam wiedzieć, co cię Musiałem bić Chciała się? Popić. Morderca? Oszukiwała mnie. Kradła mnie na każdy Morderca. dzień. Teraz Oszukiwała. Skłamał. Majstrze materna to, to, to, to mu nie po powiedział, że trupa w domu Powieszę! Skój! Bochterka! Powieszę! Eee. Powieszę. Powierzę się. Powieszę! się. Powieszę się. Nie martwcie się, nie umarła dziewczyna, ale śpi. Hanusiu, matern. Ja ci mówię wstań. Cud! Wstała! Siedzi! Cud! Cud! A nie mówiłem, że dziewczyna święta? Oto odejmuje od Ciebie wszelką nikłość ziemi. Oto źrenicom Twoim daje wieczne światło. Przyjmijcie w siebie słońce słońca. Przyjmijcie w siebie dzień wieczności, światło świateł, błękit morza, błękit niebios i zieleń łąk na wieki. Oto daje uszom Twoim moc słyszenia milionów anielskich chórów i milionów sfer brzymiących na wieki. Oto rozwiązuje Twój język zmowy, a kładę Ci w usta ducha mego i ducha Ojca mojego. I ducha świętego na wieki. Zbachnął. Ja bym tak chciała do nieba. Cii, cii, cii, cii. Umarła. Masz rację, siostro. Umarła. Wystąpili. Hanusia Sara Lityńska, siostra Marta Justyna Kowalska, nauczyciel Gotwald Krzysztof Szczepaniak, Zajdel Łukasz Lewandowski, wójt i nieznajomy Zbigniew Konopka, ojciec Hanusi Arkadiusz Brykalski, mieszkańcy przytułku Ewa Bułhak, Elżbieta Nagel, Robert Majewski oraz matka Hanusi, debiut w Teatrze Polskiego Radia Natalia Gadomska. Reżyseria dźwięku Maciej Kubera. Muzyka zespół Konkubinat. Kierownictwo produkcji Beata Jankowska. Adaptacja i reżyseria Magdalena Małecka-Wippich. Jedynka. Polskie Radio.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 in your ear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 Radio kierowców. Kuba Hanak, zapraszam na wiadomości. Wraz z słuchaczem z oceanu w poprzedniej godzinie pytaliśmy państwa, czy podejmą się państwo takiego wyzwania. Zero wypadków niestety się nie udało. Na drodze krajowej numer 62, pomiędzy Wyszogrodem a Płockiem, dokładnie w miejscowości Wilczkowo, na 150 km zderzyły się dwa samochody osobowe. Dwie osoby zostały ranne. Droga jest zablokowana. Służby kierują na objazdy. Utrudnienie może potrwać nawet do północy. Także jeżeli planują Państwo przejazd 62 pomiędzy Wyszogrodem a Płockiem, prosimy o omijanie tego miejsca. Nie ma już na szczęście kłopotów na S17 pomiędzy Trojanowem a Gończycami. Tutaj w Kortnicy zderzył się samochód osobowy i dostawczy. Zablokowany był jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Na szczęście nie ma już tego utrudnienia. Służby uporały się z nim i można już ekspresową 17 przejechać bez kłopotów. Bez kłopotów też na ekspresowej szóstce pomiędzy Kiełpinem a Kołobrzegiem. Tutaj w kierunku Gdańska też mogą Państwo podróżować już bez problemów. 22513 1111 to numer do radia kierowców. Czekamy na Państwa informacje. One są dla nas bardzo cenne, bo bardzo szybko możemy je przekazać w eter. Do usłyszenia.